Po drugie, Prusy Zachodnie w głównej swej części powstały z dawnych Prus Królewskich, po odłączeniu w i dodaniu niektórych okręgów od Prus Książęcych. Ziemi należącej przed rokiem 1466 do Zakonu Krzyżackiego, potem zaś do Polski, ale zawsze mającej znaczną część ludności niemieckiej i niemiecką przeważnie kulturę z jej główną siedzibą gdańskiem. Ziemię tę oderwano prawie całą od Polski już przy pierwszym rozbiorze 1772 rok i od tego czasu do Prus ona należy. Obszar Prus Zachodnich wynosi 25 523 km2 z ludnością 1 644 331 głów w 1905 roku, z czego Polaków 567 318. Ludność polska tylko na bardzo szczupłej przestrzeni dochodzi tu do Morza Bałtyckiego. Ta jej część mówi kaszubskim narzeczem języka polskiego i dlatego w statystyce urzędowej figuruje oddzielnie, jako Kaszuby. Skupiona zaś jest więcej bliżej granicy księstwa poznańskiego i królestwa polskiego. Ta prowincja, oderwana od Polski, stanowi most łączący ziemię od dawna pruskie, mianowicie Prusy Wschodnie, z Pomorzem i Brandenburgią i dlatego zupełna jej germanizacja ma doniosłe znaczenie państwowe. Jest też ona drugą z kolei jako przedmiot polityki germanizacyjnej. Po trzecie, Prusy Wschodnie. Prócz warmi, oderwanej od Prus Królewskich, prowincja ta obejmuje główną część dawnych Prus Książęcych, ziemi krzyżackiej, będącej potem... Księstwem udzielnym w lennej zależności od Polski. Drogą spadku przeszły one na elektorów brandenburskich, którzy w następstwie od tej ziemi wzięli nazwę dla Królestwa Pruskiego. Obszar 36 982 km2 z ludnością 2 milionów 32 272 głów w roku 1905. Z tego. 294 355 Polaków. Ostatni dzielą się na dwie równe prawie co do liczby grupy, z których jedna, katolicka, zamieszkuje południową część dawnej polskiej armii, druga zaściągnie się pasem wzdłuż granicy Królestwa Polskiego w dawnej ziemi krzyżackiej. Ta jest luterańska, a w spisach urzędowych nosi nazwę Mazurów ponieważ nie mówi językiem literackim polskim jedno na miejscowym mazurskim. Po czwarte. Górny Śląsk. Regencja opolska prowincji śląskiej. Cały Śląsk, będący za piastów ziemią polską, podzielony od XII wieku na równi z innymi ziemiami na drobne księstewka, nie został już złączony z Polską, gdy ta w XIV wieku skupiła się na powrót w jedno państwo, ale popadł pod wpływ czeski. W roku 1335 Kazimierz Wielki zrzekł się praw do Śląska na rzecz królów czeskich. W XVI stuleciu prowincja ta wraz z Czechami przeszła pod panowanie Habsburgów, a w połowie 18 stulecia została zagarnięta przez Prusy. Od chwili przejścia do Czech, Śląsk ulegał coraz silniejszemu wpływowi kultury niemieckiej. Z czasem zniemczyły się zupełnie miasta i stan szlachecki. W najsłabiej zaś zaludnionych bagnistych obszarach Dolnego Śląska rozwinęło się osadnictwo niemieckie. Jednakże ludność wiejska Górnego Śląska pozostała polską i pod wpływem prześladowania religijnego w dobie kultur kampfu polską czuć się zaczęła. W Regencji Opolskiej na 13 216 km2 żyje 2 039 346 mieszkańców w roku 1905, w czym 1 216 206 Polaków, co czyni około 57%. Odsetek ten jest o wiele większy po odtrąceniu paru zachodnich okręgów zupełnie zniemczonych, dochodząc we wschodnich powiatach do 83-84% oleśno-lubliniec-rybnik, a nawet 87% pszczyna. Uwaga! Poza tymi czterema prowincjami Polacy stanowią rdzenną ludność w większej liczbie w Regencji Wrocławskiej na Śląsku, mianowicie w okręgach sycowskim, Wartenberg, 44% i Namysłowskim, 30%. Wreszcie są jeszcze w prowincji pomorskiej, mianowicie w odłączonych od pruskrólewskich królewskich powiatach bytowskim, 15% i Lęborskim, 6%. Państwie Austriackiem Po pierwsze, Galicja, część państwa polskiego, przyłączona do Austrii przy pierwszym rozbiorze Polski, rok 1772, pod nazwą Królestwa Galicji i Lodomerii, do którego w roku 1846 przyłączono Wielkie Księstwo Krakowskie. Od roku 1867 kraj ten korzysta z instytucji autonomicznych i zarządzany jest przez Polaków. Obszar Galicji wynosi 78 532 km2 z ludnością 7 725 223 głów w roku 1905. Zachodnia mniejsza część kraju jest czysto polska. We wschodniej znaczną przewagę liczebną ma ludność ruska, wynosząca z górą 3 miliony głów. Polacy w tej części kraju mają przewagę w miastach, do nich należy większa własność ziemska. Wreszcie w większości powiatów stanowią oni mniejszy lub większy odsetek ludności wiejskiej. Od lat kilkudziesięciu wytwarza się tu inteligentna warstwa narodowości ruskiej, której walka z Polakami stanowi główną kwestię polityczną w tym kraju. Po drugie, Śląsk Austriacki, to jest ta niewielka część Śląska, która po zabraniu w XVIII stuleciu reszty kraju przez Prusy pozostała przy Austrii, posiada na obszarze 5153 km2 727 153 mieszkańców w roku 1905. Składa się on z dwóch oddzielnych zupełnie terytorialnie, nawet niezłączonych części. Księstwa Opawskiego i Księstwa Cieszyńskiego. Pierwsza, ciągnąca się długim pasem wzdłuż granicy pruskiej i przylegająca do Moraw, ma ludność czeską i niemiecką z niewielkim odsetkiem Polaków. Druga, Księstwo Cieszyńskie, graniczące z Galicją, jest w dwóch trzecich polską, Pozostała zaś jedna trzecia część mieszkańców składa się z rozproszonych po kraju i mieszkających głównie w miastach Niemców oraz Czechów, skupionych na niewielkim obszarze wschodniej części kraju. Polaków w Cieszyńskim jest około 250 tysięcy. W państwie rosyjskim. Królestwo Polskie. Kraj ten stanowiący centralną część ziemi polskich, ze wszystkich części Polski przeszedł w ostatnim stuleciu największe zmiany. Przy ostatnim rozbiorze Rzeczypospolitej w 1795 roku, ziemia ta została podzielona między Prusy i Austrię. Od roku 1807 stanowiła ona główną część utworzonego przez pokój tylżycki niezawisłego księstwa warszawskiego. Od roku 1815 była samoistym konstytucyjnym królestwem Polskim, złączonym z Rosją Unią Realną. W roku 1832, po powstaniu listopadowym, została wcielona do Cesarstwa Rosyjskiego jako kraj rządzony na odrębnych prawach z odrębną organizacją władz. Od roku 1865, po powstaniu styczniowym, zaprowadzono w niej stopniowo instytucje ogólnorosyjskie. Pozostał tylko Odrębny Kodeks Cywilny, Kodeks Napoleona, Hipoteka, Odrębna Organizacja Gminy Wiejskiej, Zarządu Miasta, i inne drobniejsze ustawy i przepisy. Wreszcie od roku 1905, kiedy ogłoszony w Rosji manifest październikowy mógł utrudnić w tym kraju dalsze stosowanie bezwzględnej samowoli urzędniczej i umożliwić Polakom rozwinięcie szerszej pracy dla podniesienia narodowej kultury, kraj ten jest rządzony na zasadach stanu wojennego, na mocy których Władze regulują nie tylko sprawy porządku publicznego, ale w ogóle życie polityczne, kulturalne i ekonomiczne. Kraj ten zajmujący obszar 126 952 km2 podczas ostatniego spisu jednodniowego w roku 1897 liczył 9 402 253 mieszkańców. Dziś zaś liczy 11 milionów. Jest to ziemia rdzennie polska, z kulturą polską, nienaruszoną właściwie żadnymi obcymi wpływami. Tylko północny kraniec jego, 73. guberni suwalskiej, stanowiący część historycznej Litwy, posiada zwartą ludność litewską w liczbie 360 tysięcy głosów. W części zaś południowo-wschodniej, we wschodnich powiatach gubernii lubelskiej i siedleckiej, znajduje się około 300 tysięcy głów ludności prawosławnej, pozostałej przy religii prawosławnej po ukazie tolerancyjnym w 1905 roku. Używającej języka ruskiego, pomieszanej tak z Polakami we wszystkich powiatach, że tylko w jednym, chrubieszowskim, dochodzi do 50%.